Henryk Pająk Hazarska dzicz panem świata Tom czwarty Od Kaina do Lenina Czyta Tomasz Zawadzki Rozdział pierwszy Od Kaina do Hazarii Pastor Eli James Dlatego właśnie ja ponowię niezwykłe działanie cudów i dziwów z tym ludem. Zginie mądrość jego myślicieli, a rozum jego mędrców zaniknie. Księga Izajasza, rozdział 29. Dzieci prawdziwego Izraela. W świecie religii ma miejsce gigantyczne oszustwo. Jest to oszustwo o tak ogromnych proporcjach, że wpływa na każdy moment waszego życia. Wpływa na wasze dochody, wasze zdrowie, waszą rodzinę, wasz dom, waszą wiarę, wasze samopoczucie, a nawet wasze życie seksualne. I ostatecznie wpływa na waszą nieśmiertelną duszę, która w tej chwili jest w poważnym niebezpieczeństwie. To oszustwo pomieszało mądrość i rozum milionom dobrych ludzi. Większość chrześcijan po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, że istnieje oszust udający Izrael. Napisałem liczącą 333 strony książkę o tym oszuście. Książka ma tytuł Wielkie oszustwo, jak antychryst oszukał cały świat. Książka ta w szczegółach opowiada o dwóch rodach pochodzących z rajskiego ogrodu. Księga rodzaju jasno przepowiada, że te dwie rodziny będą w stanie nieustannej wojny między sobą aż do wielkiego dnia naszego Pana. Ale żadna wiara poza chrześcijańską tego nie uczy, ani nie uczy tego, że cały świat zostanie oszukany przez tę bestię i w dużej mierze ulegnie temu oszustwu. Sam Jezus Chrystus wielokrotnie ostrzega nas przed podstępami tego diabelskiego rodu węży, który jest tak zły, że nawet on odmawia próby ich nawrócenia. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie dwóch zasadniczych prawd. Prawda pierwsza. Żydzi nie są spokrewnieni z żadnym z dwunastu plemion Izraela, łącznie z plemieniem Judy. Prawda druga. Judaizm nie ma nic wspólnego z prawem mojżeszowym. Faktycznie, co udowodnię ponad wszelką wątpliwość, że judaizm jest oszukańczą religią, tak samo jak żydowski naród jest oszukańczym narodem. Te dwa wielkie oszustwa połączone w jedną kulturę, a mianowicie w żydowską kulturę, tworzą byt, który Biblia nazywa diabeł i szatan zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Oczywiście nigdy nie przyjdzie do głowy przeciętnemu życzliwemu chrześcijaninowi, że szatan może zadzwonić do drzwi ubrany w strój duchowny. Ale to jest dokładnie oszustwo wykorzystywane przez szatana. Nie tylko on. Szatan zatrudnia całe zastępy duchownych, którzy niewinnie i umyślnie promują to gigantyczne oszustwo. Aby wyrazić to w sposób nieco mniej delikatny, cytat, chciwość zawsze wygrywa z głupotą, bo głupota nie rozpoznaje chciwości. Inne podobne powiedzenie. Ofiara oszustwa zawsze dowiaduje się ostatnia. W międzyczasie ofiara przegrywa wszystko, co posiada. Kim są Żydzi? Najpierw musimy zbadać kilka żydowskich opinii na temat ich semickiego pochodzenia. Czy są prawdziwe, czy fałszywe? Jedną z najsłynniejszych żydowskich opinii o żydowskim dziedzictwie jest rabiniczna, że naród żydowski jest ekskluzywnym potomkiem Abrahama. Opiera się to na rozdziale dwunastym, Przeczytajmy ten fragment i zobaczymy, czy zgadza się z żydowskimi opiniami. Cytat. Będę błogosławił tym, którzy Ciebie błogosławić będą, a tym, którzy Tobie będą i ja będę złorzeczył. Przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Ten fragment wykorzystują Żydzi i chrześcijanie, by wmawiać, iż jeśli nie błogosławimy Żydom, to my, chrześcijanie, nie będziemy błogosławieni. O tym błogosławieństwie mówi się jak o warunku. Jako warunek leży to w interesie nie Abrahamów. Fragment nie wymienia Żydów, by błogosławić Abrahama, jeśli nie abrahamici chcą być błogosławieni. Należy podkreślić, że nigdzie w Piśmie nie utożsamia się Abrahama z żydowskim narodem. Faktycznie, takie utożsamienie jest automatycznie anachroniczne, oznaczające, iż Abrahama, dziadka Izraela, nie można nazwać po żadnym ze swoich potomków. Jakub był Abrahamitą, ale Abraham z pewnością nie był Izraelitą. Żadnego dziadka nigdy nie nazwano po wnuku. Jest również prawdą to, że nigdzie w piśmie Izraelici nie są nazywani Żydami. Absolutnie nie ma takiego twierdzenia w żadnym testamencie, który mówi Jakub jest Żydem, albo Izrael jest Żydem, czy nawet Juda jest Żydem. Mamy kilka antyprzykładów, które pokazują, iż prawda jest wręcz odwrotna. Nie umiem tego odczytywać, więc będę czytał tak, jak jest napisane. 2KR 16 odnosi się do domu Judy jako Żydów, ale o domu Izraela mówi Izrael. Jeśli Żydzi są Izraelem, jak ciągle się nam wmawia, to dlaczego ten fragment temu zaprzecza? Faktem jest, że wyraz Żyd jest nowoczesnym wymysłem, co po prostu nie znaczy ani Juda, ani Izrael, ani Abraham. Wszystkie te twierdzenia są oszustwem wymyślonym przez rabinów w wyraźnym celu oszukiwania chrześcijan. Spójrzmy na całe błogosławieństwo, wersety 1-3 które Jachwę nałożę na Abrahama i zobaczymy, czy można je stosować wobec ludu żydowskiego. Werset pierwszy. Pan rzekł do Abrahama, Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego Ojca do kraju, który Ci ukażę. Uczynię bowiem z Ciebie wielki naród. Będę Ci ubłogosławił i Twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy Ciebie błogosławić będą, a tym, którzy Tobie będą i ja będę złorzeczył. Przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwa ludy całej ziemi. Punkt pierwszy. Werset drugi mówi, że Jachwę uczyni z Abrahama wielki naród. Na pewno imię Abrahama stało się wielkie, ale naród żydowski zawsze był bardzo pogardzanym ludem w całych dziejach. To udowodnione jest ich własnym przyznaniem się. Oni zawsze wyliczają, jak byli prześladowani przez każdy naród, wśród którego żyli. Punkt drugi. Abraham miał w sumie ośmiu synów po trzech żonach. Miał Iszmaela po Hagar, Izaka po Sarze i sześciu synów po Keturach po śmierci Sary. Imiona tych sześciu synów. Zimran, Joksan, Medan, Midian, Ishbak i szuach. Każdy z tych synów był Abrahamitą, ale żaden nie był Żydem. Żydowskie twierdzenie, że błogosławieństwa w rozdziale dwunastym odnoszą się do nich jest oszustwem. Biblia nic takiego nie mówi. Rabini spreparowali tę doktrynę z niczego, z wymędrkowania w swoich jesiwach. Święty Paweł każe nam wystrzegać się żydowskich baśni, a ich częściowe cytowanie, rozdział 12, w której nie ma nic o Żydach, jest początkiem największej żydowskiej baśni ze wszystkich. Wielka personifikacja Izraela przez Żydów. Punkt trzeci. Werset drugi mówi o bezwarunkowym błogosławieństwie. Staniesz się błogosławieństwem. Ale ponieważ Żydzi przyznają się, że są narodem, względem którego każdy inny naród zawsze był wrogi, to jak mogą być błogosławieństwem dla tych narodów, które gardzą nimi i ich wyrzucają? Jest coś poważnie nie tak z tymi żydowskimi twierdzeniami. Punkt czwarty. Werset trzeci mówi. Przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. To kolejna rażąco oczywista sprzeczność między tym, co jest powiedziane o Abrahamie i żydowskich doświadczeniach. Faktem jest, że naród żydowski zawsze był pogardzany, dokąd się tylko udał. Wyzwę każdego, by wymienił jeden naród, w którym mieszkali Żydzi, a który ich obecność postrzegał jako błogosławieństwo. Wręcz przeciwnie, nie byliby wypędzani z ponad stu krajów i miast państw, gdyby mieszkańcy uważali ich za błogosławieństwo. Żydów raczej zawsze uważano za przekleństwo i zarazę wszędzie tam, gdzie tylko wybraliby zamieszkać. I ten fakt historyczny perfekcyjnie zgadza się z klątwą Kaina. Tułacze i zbiedzy Wędrujący z miejsca na miejsce dlatego, że ich obecność tak irytuje narody gospodarzy. Oczywiście Żydzi nigdy nie cytują tego wersetu w odniesieniu do własnego ludu, mimo że on idealnie pasuje do żydowskich doświadczeń historycznych. Te widoczne rozbieżności między żydowską historią i błogosławieństwem Abrahama mówią nam, że coś tu jest źle. Żydzi albo kłamią o tym, kim są, albo opowiadana przez nich historia jest zła. Punkt piąty. Za prezydenta Harego Trumana Ameryka była pierwszym krajem na świecie, który uznał bandyckie państwo oszustów. Minęło ponad 60 lat od powstania tego łajdackiego państwa. Ameryka jako pierwsza pobłogosławiła Izraelczyków i Ameryka błogosławiła im hojniej niż jakikolwiek inny kraj. Pytanie. Jakie błogosławieństwa otrzymaliśmy w zamian za błogosławieństwo Żydów? Odpowiedź. Chaos, zamęt, długi, matactwo, zdrada, wojna, wojna, wojna i więcej wojen. Nasze społeczeństwo gwałtownie stoczyło się pod względem moralnym, duchownym, gospodarczym, religijnym, a nawet intelektualnym w wyniku tego, że błogosławimy złemu narodowi. Są tylko dwie możliwości. Albo Żydzi kłamią o tym, kim są, albo błogosławieństwa w rozdziale dwunastym są fałszywe. Ponadto Żydzi opowiadają o swoim rzekomo ekskluzywnym semickim pochodzeniu od Abrahama. Czy to też jest kłamstwem? Tak, z całą pewnością jest, bo wszyscy ośmiu męscy przodkowie Abrahama muszą być również Semitami, skoro są jego bezpośrednimi potomkami. Ishmael syn Hagar, Miał dwunastu synów i ci synowie stali się znani światu jako Arabowie. A zatem Arabowie są Semitami. Izaak, syn Sary, dlatego jest Semitą. I sześciu synów Keturach to też Semici. Ale żadnemu z tych ludzi Żydzi nie przyznają oczywistego pochodzenia semickiego poprzez Abrahama. W konsekwencji łatwo zauważyć że żydowskie twierdzenie, iż tylko Żydzi włączeni są w kontekst rozdziału 12, to czyste pozory. Tu nie pasuje żydowska wersja Biblii. Absolutnie nie ma żadnego sensu, to tylko egoistyczny nonsens przez kult rabiniczny promowany jako pismo. Kiedy prześledzimy prawdziwą genealogię żydowskiego ludu przy pomocy Biblii i historii, dowiemy się, że naród żydowski nie jest ani semicki, ani hebrajski, ani izraelicki, ani judejski. Każde z tych twierdzeń jest tylko oszustwem. Te fałszywe twierdzenia, kiedy doda się je razem, to wielka personifikacja Izraela przez zupełnie inny naród. Naród, który faktycznie jest największym wrogiem Izraela, ale który wymyślił najlepszą strategię zamachu na swoich wrogów, a później przejął ich tożsamość. Każdy słyszał o pojęciu kradzieży tożsamości, ale ono zawsze dotyczyło jednostki. To znaczy słyszymy o kimś, kto skradł tożsamość innego człowieka. Ale rzadko słyszymy, by jeden naród ukradł tożsamość innego narodu. Taki pomysł jest całkowicie niezrozumiały dla większości chrześcijan, nie mówiąc o wszystkich innych. Ale to jest dokładnie to, co zrobił naród żydowski. Oni nie są Izraelitami. Przejęli tożsamość prawdziwego Izraela, żeby odzyskać coś, co ich jedynie semicki przodek Ezaf odrzucił dawno temu. Steven Spielberg nigdy nie zrobi filmu w oparciu o ten scenariusz, ponieważ ostatnią rzeczą, o której Żydzi chcieliby, aby świat się dowiedział, jest to, że oni nie są narodem, za jaki się podają. Znaki Izraela Musimy zrozumieć to, że o dzieciach Izraela jest wiele przepowiedni w Starym Testamencie. Wszystkie te przepowiednie zostały spełnione co do joty przez Izrael, ale nie przez Żydów. Dla sprawdzenia tej opinii proszę przeczytać mój poprzedni artykuł zatytułowany Znaki Izraela który podaje w szczegółach ponad 20 przepowiedni, a które zostały spełnione przez narody kaukaskie, a nie zostały absolutnie spełnione przez naród żydowski. Przepowiednie te mówią, że Izrael ma być ludem rolniczym. Takim Żydzi nigdy nie byli. Morskim. Takim Żydzi nigdy nie byli. Wspaniałym militarnie. Żydzi nigdy takim nie byli. Z dynastii królewskiej, którymi nigdy nie byli. Ludem akceptującym Mesjasza, którym nigdy nie byli. Ludem, który zapomni o prawdziwej tożsamości, której oczywiście nie zapomnieli. I ludem, który będzie światu poświadczał Biblię, czego nigdy nie zrobił. Oni trzymają dla siebie swoją prawdziwą religię – Talmud. Żaden rabin nigdy nie tłumaczył nieżydowskiemu światu wielkich prawd Pisma. Wprost przeciwnie. Powtarzają głupie hasła takie jak Żydzi są wybranym przez Boga narodem i Palestyna należy do nas. I to my jesteśmy Semitami z Biblii. I to my napisaliśmy Biblię. I tym podobne. Ale żadne z tych twierdzeń nie jest nawet bliskie prawdy. To wszystko kłamstwa pochodzące z około 125 roku przed Chrystusem. To wtedy pojawił się pierwszy Żyd. I wtedy był początek żydowskiej religii. To wtedy Jan Hyrcanus, król Judy, podbił Idumeę i zaczął z Edomitów robić obywateli Judei. Ci Edomici wtedy zaczęli mówić o sobie jako o Judejczykach, jakby byli Izraelitami. Współcześni Żydzi sefardyjscy są faktycznie potomkami tych Edomitów. To omówimy w szczegółach dalej. Biorąc pod uwagę niezwykłe sprzeczności między proroctwami i zapisami historycznymi, staje się oczywiste, iż niemożliwe jest, by naród żydowski był Izraelitami z Biblii. I to jest największe oszustwo w historii. I dlatego Jezus ostrzega nas, mówiąc, że ci rabini są oszustami, lichwiarzami i szarlatanymi udającymi Izrael, kiedy nimi nie są. Mówią w sposób niebudzący wątpliwości, że rabini judaizmu są szarlatanami i kramarzami udającymi kogoś, kim nie są. Jeśli Żydzi nie są Izraelem, to kim są? Znaki Kaina Badanie genealogii Kaina od rajskiego ogrodu Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Po zabójstwie Abla przez Kaina Jachwe, świadek tego mordu, zapytał Kaina o brata. Rozdział 4, wersety 8-14 Odnotowuje następujące fakty. Rzekł Kain do Abla, brata swego. Chodźmy na pole. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Wtedy Bóg zapytał Kaina. Gdzie jest twój brat Abel? On odpowiedział. Nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego? Rzekł Bóg. Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na tej ziemi, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego przelaną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na Ziemi. Kain rzekł do pana. Zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. Skromnie teraz wypędzasz z tej roli i mam się ukrywać przed tobą i być tułaczem i zbiegiem na Ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić. Już widzimy. Naród żydowski nosi na sobie te znaki Kaina. Przeciwnie do ich publicznie wygłaszanych twierdzeń, oni nie uznają innych narodów za braci. Wystarczy zapytać palestyńczyków. Oni zawsze mówią, iż ich, Żydów, cierpienia są ważniejsze od cierpień innych narodów. Co to za arogancja? Pomimo, że Żydzi uważają przeciwnie, zawsze byli niezasymilowanym ludem w każdym kraju, w którym by się osiedlili i nigdy nie dogadywali się z narodami gospodarzami. Zamiast tego zawsze wyzyskiwali te narody, okradając je ze wszystkiego bogactwa poprzez lichwę. I dlatego ich twierdzenia o promowaniu braterstwa kończą się tam, gdzie są ich egoistyczne interesy plemienne. Tutaj pokazane jest lekceważenie dobrobytu innych przez Kaina. Sposób, w jaki Żydzi potraktowali palestyńczyków, jest bardzo podobny do sposobu, w jaki Kain potraktował Abla. Jezus powiedział – poznacie ich po owocach. Chrześcijanie muszą jeszcze nauczyć się tego, że jedynym sposobem rozpoznania Żyda jest zwrócenie uwagi na jego zachowanie, bo ich zachowanie przeczy ich słowom. Ze względu na ich niezdolność dogadywania się z sąsiadami, Żydzi byli wiecznymi tłaczami na ziemi, zbiegami z jednego kraju do następnego w poszukiwaniu następnych ludzkich ofiar. I oczywiście Żydzi nie zajmują się rolnictwem, bo ziemia nigdy nie wyda owoców potomkom Kaina. Rabini, uznając ten fakt, nauczają na podstawie Talmudu. Rolnictwo jest najgorszym ze wszystkich zajęć. Czy to nie jest głos Kaina? Rozdział 14, wersety 17 po 24 podaje bezpośrednich potomków Kaina. Enoch, po którym nazwał miasto Irat, Mehujael, Metusael i Lamech. Lamech miał dwie żony, które urodziły Jabla, Jubala i Tubalcjana. Potomkowie Jabla mieszkali w namiotach, dlatego byli ludem koczowniczym. Potomkowie Jubala byli muzykami. Tubalcjain był kowalem. To kowalstwo wymyśliło narzędzie wojny, takie jak miecze, włócznie, tarcze i tym podobne. Wersety rozdziału 4, 25 do rozdziału 5, wersetu 4 mówią, że Adam i Ewa mieli trzeciego syna o imieniu Set. Set był substytutem Abla, którego zamordował Kain. Ponieważ Kain zamordował swego brata, został wypędzony z raju i od Adama i Ewy w niełasce. Dalsza część, rozdział piąty, wymienia potomków Adama. Zauważmy, że na tej liście nie ma Kaina jako potomka Adama i Ewy. Genealogia Kaina jest pokazana osobno i różni się od Adamitów. Łukasz w rozdziale czwartym daje kompletną genealogię Adama od Jahwe Boga, ojca Adama, przez wszystkich do Jeszua, Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Kaina nie ma na liście w żadnej z tych genealogii, mimo że jego matką była Ewa. Gdyby Adam był ojcem Kaina, Biblia z pewnością odnotowałaby ten fakt. Nie robi tego. Tym, co niewielu chrześcijan rozumie o tych genealogiach jest to, że one są po to, abyśmy zauważyli różnicę między jedną grupą ludzi i drugą. Z oczywistych względów judaistyczni rabini nie nauczają niczego o tych genealogiach, I ponieważ nowoczesny świat chrześcijański wierzy w żydowskie twierdzenia o ich statusie wybrańców Boga, nikt nie wydaje się być zainteresowany tym, by się dowiedzieć, czy twierdzenia te są faktycznie prawdą. Dowiemy się, czy są one chociaż bliskie prawdzie. Rozdział 15. Wersety 18 po 21. To bardzo ważne wersety, gdyż dają nam nazwy plemion skojarzonych z potomkami Kaina. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abrahamem mówiąc Potomstwu Twemu daję ten kraj od rzeki Egipskiej aż do rzeki Wielkiej, rzeki Eufrat, wraz z Kenitami, Kenizytami, Kadominitami, Chetytami, Peryzytami, Refaitami, Amorytami, Kanenejczykami, Girgaszytami i Jubusytami. Zauważmy, że Kenici są pierwsi na liście. Wyraz ten jest nowym terminem dla większości chrześcijan. Większość teologów nigdy nie głosi kazań na ten temat. Ale jeśli chce się zrozumieć Biblię, jest to określenie, które musimy poznać. Kim są Kenici? Kerkondens z Korowic daje nam definicję, Potomkowie Kaina. Stąd wiemy, że rodowody pokazane w rozdziale czwartym jako potomkowie Kaina to są ci sami Kenici. Żeby dowiedzieć się, jak złe były te różne plemiona, przedstawiamy każde z dziesięciu. Kenizyci, Kenici, którzy jak lamech byli koczowniczymi myśliwymi. Kadomonici, wielbiciele węża, mieszkali na górze Hermon. Hermon jest tradycyjnym miejscem, do którego z nieba zeszli upadli aniołowie. Hetyci Potomkowie Heta Ezaw, brat Jakuba, ożenił się z dwiema chetytkami. Te dwie kobiety były utrapieniem Izaka i Rebeki. Ezaw i jego dwie żony zostali zmuszeni do usunięcia się z oczu rodziców, gdyż oni nie tolerowali ich bałwochwalstwa. Peryzyci kiedy Izrael napadł na Kanaan, Peryzyci zajmowali leśną krainę nieopodal szechem. Niektórzy badacze utożsamiają ich z gigantami Chorim. Na północ od Peryzytów było terytorium należące do gigantów Refaim. Pod koniec kampanii północnej plemiona Efraima i Manasacha walczyły z tymi gigantami i przejęły ich ziemię. Większość badaczy o tych parazitach mówi jako o prehistorycznym plemieniu niewiadomego pochodzenia. Refaim. Podobieństwo było tak duże, pisze Mojżesz, że nefilim zaczęli żenić się z pięknymi córkami pochodzącymi od Adama, w nawiasie Adamici, mieszając w ten sposób ludzkość ze zwierzętami. Geny tych dwóch różnych ras gatunków, mieszając się, Rodziły stworzenia po części zwierzęce, po części ludzkie. Z powodu występowania u nich zaburzeń endokrynologicznych, wielu z tych mieszkańców wyrastało na gigantów. Ale nazwa dana gigantom płci męskiej charakteryzuje ich nadludzką siłę, a nie ich wzrost. Starożytni nazywali ich giborim, co oznacza potężnych mężczyzn. Ich odwaga w powiązaniu ze wzrostem, masą i silnym ciałem przysparzały im powszechnej sławy. Mojżesz mówi, że byli zawzięci i wojowniczy. Przez wieki wywoływali strach w sercach przedpotopowych ludów o normalnej wielkości. Nie ulega wątpliwości, że wywoływany przez nich strach pozwolił im panować nad całą Mezopotamią. A ich liczne prześladowania, jak mówią wersety Mojżesza, trwały aż do pierwszych dni wielkiego deszczu amoryci Craig Meyer daje następujący opis określenia amoryte i amoryci występują 26 i 60 razy w amerykańskiej standardowej wersji biblii w 86 przypadkach o amorytach wspomina już rozdział 10 werset 16 jako o potomkach Kanaan syna Hama. Wraz z innymi plemionami zamieszkiwali ziemię Kanan. Amorite mogło odnosić się albo do pojedynczego etnicznego klanu, albo luźnej konfederacji plemion. Niekiedy nazwa Amorite wydaje się być jednoznaczna z Kananici i oznaczać wszystkich nieizraelitów, którym Bóg nakazał opuszczenie tych terenów. Nazwa amorite oznacza dosłownie wysoki i może odnosić się do jednej lub więcej z trzech możliwości. Terenu górskiego zajmowanej przez nich krainy, ich przerażającej waleczności lub rozmiaru ich sylwetki. Jeśli zamiarem było pierwsze, to amorici oznaczało człowieka z gór. Jeśli drugie lub trzecie, to było to pojęcie wysoki i potężny. Możliwe jest, iż w określeniu tym jest kombinacja więcej niż jednego pojęcia. I jest dość prawdopodobne, że kiedyś Amoryci byli najpotężniejszymi ze wszystkich pogańskich klanów w Palestynie. Babilończycy ziemi Syria-Palestyna nazywali krainą Amorytów. W pierwszym okresie podboju teksty Starego Testamentu razem z wojskiem Sihoana i Og określają mężczyzn AI, jako groźnych, amoryckich, amorite, wrogów. Przyszłe pokolenia izraelickie na te wydarzenia będą patrzeć jak na ważne punkty zwrotne w ich historii. Dlatego jest wysoce prawdopodobne, że Amoryci, podobnie jak Refaimi, byli gatunkami hybrydowymi, półludźmi, półupadłymi aniołami, z którymi Kananejczycy zawierali związki małżeńskie. Kananejczycy. Rozdział 10, werset 6 mówi, że Kanan był synem Hama. Na temat tej opowieści dużo światła rzuca historia o pijaństwie Noego. O tym epizodzie opowiada rozdział 9, wersety 18 po 27. Co dokładnie wydarzyło się w tym epizodzie pijaństwa? Niewielu naukowców zajmowało się tą sprawą, ale jest dość wyraźne, że Ham zrobił coś bardzo złego swemu ojcu. Zwykle uważa się, że tego złego czynu dopuścił się przeciwko osobie Noego, bo werset 22 mówi, iż ham ujrzał nagość swego ojca. Widać tu, że wyrażenie nagość ojca to eufemizm dla nagości matki, bo organy reprodukcyjne matki są wyłączną własnością męża. W tamtych czasach każdego, kto naruszył to prawo, skazywano na śmierć. Ham miał szczęście, iż to go nie spotkało. K.P.E. 18, werset ósmy specyficznie mówi, że nagość ojca oznacza to samo, co nagość żony. Cytat Nie będziesz odsłaniać nagości swojej macochy, bo to jest nagość twojego ojca. K.P.E. 1816 16 czyni podobną deklarację, mówiąc, iż nagość żony należy do jej męża. Ale to wyjaśnia, dlaczego to Kanan, a nie Ham został przeklęty. Ponieważ Kanan był owocem kaziroctwa. Jako owoc kaziroctwa, co jest naruszeniem prawa Bożego, Kanan nie mógł odziedziczyć ani kapłaństwa, ani stanowiska przywódcy własnego ludu. Z powodu tego grzechu Ham przeniósł się na południowy zachód w kierunku Egiptu, gdzie ustanowił kilka narodów, łącznie z Mizariami. Egipt, Kusz, Put i Kanan. Zwróćmy uwagę na założone przez Kanana kraje. Kanan zaś miał synów, pierworodnego Sedona i Heta, a ponadto Jebusytów, Amorytów, Girgaszytów, Hivwitów, Arkitów, Sinitów, Arwadytów, Semarytów i Hamatytów a potem szczepy kanejskie rozproszyły się. Granica Kanenejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, Gomory, Admy i Seboim, aż do Leszy. Plemiona te uznawano za najzacieklejszych wrogów Izraelitów. Kanan, choć sam Noachita i Hamatyta, Stał się zdrajcą własnego narodu i ustanowił kilka narodów składających się z najgorszego rodzaju stworzeń, z których wielu było również potomkami upadłych aniołów, z rozdziału szóstego. Kanan żenił się wewnątrz plemienia i dlatego nazywano ich kananejczykami. Większość badaczy Biblii po prostu ignoruje takie fakty, gdyż nie chcą kwestionować, czy nikogo obrażać, zaglądając w ich pochodzenie. Nowoczesne chrześcijaństwo, wzorując się na dzieciach diabła, nie chce wścibiać nosa w sprawy żydowskiego narodu. Mówimy tu o szkieletach w szafie. Gigraszyci. Hybrydowe potomstwo Kanana i albo refaim, albo prehistorycznych koczowników. Jebusyci. Kolejne hybrydowe plemię stworzone przez Kanana. Zauważmy, że Jezebel która poślubiła króla Ahaba z domu Izraela, była sodonitką. Ten fakt tłumaczy, dlaczego była taka zła. Zauważmy również, że potomkowie Kanana założyli miasta Sodomę i Gomorę. Jaki ojciec, taki syn. Biblia mówi, że nigdy z tych ludzi nie wyszło nic dobrego, ani nie może wyjść z nich nic dobrego to dlatego Bóg nakazał Jeszua i Izraelitom ich zabić. Hybrydowe gatunki są zakazane przez Jachwę i właśnie tacy byli ci Kenici i Kananejczycy. Czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę, a lampart swoje pręgi? Tak samo, czy możecie czynić dobrze wy, którzyście się nauczyli postępować przewrotnie? Istotą tych utożsamień jest to, że te dziesięć narodów to napar wiedźmy zmieszanek genetycznych. Upadli aniołowie, giganci, pigmeje, czciciele węży, prehistoryczni koczownicy i różne inne szczepy obcych istot, którzy czuliby się dobrze mieszkając na wyspie doktora Moreu. Złego geniusza, który kochał eksperymenty na ludziach poprzez mieszanie ludzkich genów z tymi innych gatunków zwierząt, żeby tylko zobaczyć, co może powstać. Hybrydyzacja i mieszanie raz to tutaj kluczowe słowa. Józef Flawiusz mówi, że Kain był hybrydą. Adam i Ewa mieli dwóch synów. Starszego o imieniu Kain, którego imię, kiedy się jej interpretuje, oznacza opętanie. Młodszego Abla, co oznacza smutek. Mieli także dwie córki, tych dwóch braci cieszyło inne życie. Abel, młodszy, kochał sprawiedliwość i wierzył, że Bóg był we wszystkich jego działaniach, celował w cnocie i był pasterzem. Ale Kain był nie tylko bardzo zły w innych sprawach, ale był całkowicie pochłonięty zdobywaniem i on najpierw wymyślił orkę ziemi. Zabił brata w następujący sposób. Oni postanowili złożyć ofiarę Bogu. Kain przyniósł owoce ziemi i jego gospodarki, a Abel przyniósł mleko i pierwsze owoce jego stada. Ale Bóg był bardziej zadowolony z ofiary tego drugiego, kiedy był honorowany tym, co rosło w sposób naturalny z własnej woli, niż z tego, co było wymysłem chytrego człowieka i zdobyte przez wymuszanie ziemi. Dlatego Kain był bardzo zły, bo Bóg wybrał Abla przed nim i zamordował brata, i ukrył jego ciało, myśląc, iż ucieknie przed wykryciem. Józef Flawiusz, Antikue, Księga I, rozdział II, akapit I. A zatem mamy dwa powody. Dlaczego ofiara Kaina nie była do przyjęcia przez Jachwę? Ta sprawa była zagadką dla wielu chrześcijan. Poniżej dwie odpowiedzi. Odpowiedź pierwsza. Abel zaoferował pierwsze owoce swego stada, zgodnie z prawem Jahwe. Wielu badaczy Biblii fałszywie naucza, że do czasów Mojżesza nie było prawa. To jest błędne. Adamowi i Ewie powiedziano, że były pewne rzeczy, których im nie wolno robić. Obu, Noego i Abrahama, nazywano sprawiedliwymi, co oznacza, iż rozumieli różnicę między dobrem i złem. To samo było z Kainem, ale Kain ciągle czynił zło, bez skruchy. Zamiast oferowania Jachwę pierwszych owoców swego gospodarstwa, zatrzymał je dla siebie. W nawiasie, symbolicznie Kain był pierwszym owocem łona Ewy, bo urodził się przed Ablem. Odmowa Kaina złożenia ofiary z pierwszych owoców symbolizowała fakt, że Kain odmówił poświęcenia Jahwe siebie. Rozwiązanie drugie. Kain był hybrydą. Józef Flawiusz mówi, że Abel poświęcił to, co urosło naturalnie, z własnej woli. Ale Kain wymyślał stworzenie gatunków dla własnych celów i wymuszał ziemię. A kiedy Kain podróżował do wielu krajów wraz z żoną, zbudował miasto zwane Not, które jest miejscem tak nazwanym i tam się osiedlił. On i jego dzieci – ale on nie przyjął kary, żeby się zmienić, ale by stać się gorszym, bo jego celem było zdobycie tego, co dawało mu zadowolenie cielesne, choć to krzywdziło jego sąsiadów. Powiększył swój majątek poprzez grabież i przemoc, zachęcał swoich znajomych do przyjemności i łupów przez rabunek i stał się wielkim prowodorem ludzi do złego. Wprowadził zmianę w prostym sposobie życia mężczyzn oraz był autorem miar i wagi, i podczas, gdy żyli oni niewinnie i hojnie, a nic nie wiedzieli o takich sztukach, zmienił świat na sprytną przebiegłość. Nie, nawet kiedy jeszcze żył Adam, okazało się, że potomkowie Kaina stali się wyjątkowo źli, po kolei umierali, jeden po drugim gorszy niż poprzedni. Byli nieznośni w wojnie i porywczy w kradzieży. A jeśli ktoś był powolny w mordowaniu ludzi, albo był odważny w rozrzutnym zachowaniu, w niesprawiedliwym działaniu i krzywdził dla zysku. Dlatego imię Kain oznacza zysk, skomstwo, chciwość. Oczywiście na przestrzeni dziejów Żydzi znani byli jako chciwi lubieżni przestępcy, bez jakiegokolwiek współczucia dla innych ludzi. Teraz znamy źródło ich zła. Sowicie zasłużyli na tytuł – wiarołomny Żyd. Żydowski naród zawsze miał reputację Kaina. Nawiasem mówiąc, Józef Flawiusz nie był Żydem. Był Judejczykiem, to znaczy bezpośrednim potomkiem plemienia Judy, a nie edomickim Żydem mieszanej rasy. Informacja ta jest zawarta w jego autobiografii. Jaszer również potwierdza – że hybrydyzacja i mieszanie raz były złem, jakie występowało przed potopem Noego. A wszyscy synowie mężczyzn odeszli od dróg Pana w tych dniach, jak mnożyli się na ziemi synami i córkami i uczyli się wzajemnie swoich złych praktyk i nadal grzeszyli przeciwko Panu. A każdy człowiek stawał się sam sobie Bogiem, i rabowali i plądrowali każdego bliźniego swego, jak również jego krewnego, i zepsuli ziemię, a ziemia była pełna przemocy. A ich sędziowie i przywódcy poszli do córek ludzkich i zabrali ich żony siłą od mężów według ich wyboru. A synowie ludzi w tych dniach brali bydło z ziemi, zwierzęta z pola i ptactwa z powietrza, i nauczyli mieszania zwierząt jednego gatunku z innymi, żeby tym sprowokować Pana. I widział Bóg całą ziemię i była zepsuta, bo wszelkie ciało zepsuło swoje drogi na ziemi, wszystkich ludzi i wszystkie zwierzęta. Czy istnieje jakakolwiek wątpliwość, żeby te upadłe anioły były hybrydyzatorami i mieszali rasy? Wzięcie kobiety siłą oznacza gwałt. Nefilim, opuścił swoje pierwsze siedlisko i rozpoczęli terroryzować ludzi dokonując gwałtów. Gwałcili córki Adamitów, kradli je mężom i robili z nimi co chcieli. I to było powodem, dlaczego Jachwę musiał tych ludzi zniszczyć, ale niektórzy z nich uciekli, ponieważ potop Noego nie był globalny. To jest bardzo stary mit. Nie ma czasu, by omówić ten temat, ale odsyłam czytelnika do mojej strony i artykułu Marka Downeya wyjaśniającego, dlaczego ten potop był lokalny, a nie globalny. Faktem jest, że wielu Olbrzymów mieszkało pośród Kanajczyków Po potopie i oni byli potomkami przedpotopowych refaim. Plemię Gad składało się z Olbrzymów. A Goliat był jednym z ostatnich członków tego plemienia. Znając te sprawy, czy Biblia zaczyna dla nas mieć sens? Czy któryś z pastorów głównego nurtu wyjaśniał wam te szczegóły? Czy nie chcielibyście się dowiedzieć, kim są obecni potomkowie Kaina? Czy to nie jest ważny temat? Jeśli myślicie, że to ważna sprawa, czytajcie dalej. Bo dowiecie się, iż nie ma nic ważniejszego niż to, byście dowiedzieli się, kto chce zniszczyć was i waszą rodzinę, wasz naród, waszą religię i waszą rasę. Księga Apokalipsy nazywa ich imperium tajemnicą Wielkiego Babilonu, a rządzą nimi Żydzi i Dom Rothschilda. Powinien to wiedzieć każdy chrześcijanin. Mimo, że temat tajemnicy Babilonu, światowego imperium handlarzy, występuje w trzech całych rozdziałach Apokalipsy, Żaden z pastorów głównego nurtu nie odważy się poruszyć tego tematu, ponieważ gdyby to zrobił, to wie, że musiałby mówić o Żydach, a tego nie zrobi, bo albo obawia się o swoje życie, albo o swój portfel. Niektórzy nie zdają sobie z tego sprawy, ale naprawdę jest to, cytat, z obawy przed Żydami. Skoro już wiemy o tym, że Kenici są potomkami Kaina, prześledźmy ich genealogiem w pozostałej części Biblii. My na dzisiaj zakończymy ten rozdział. Następna część jest zatytułowana Kanajczycy stają się głównym plemieniem Kenitów.